I to jeszcze gdzie? W ogóle jaka mi Właśnie, właśnie mówimy o tym, że profesjonalny sprzęt i sprzęt być może jest niezły, ale to nic w porównaniu z tym, jak profesjonalne jest to studio. Tak. Po prostu ten wystrój to jest w ogóle modernistyczny tutaj i w ogóle czujemy się jak z jakimś, nie wiem najnowsza technologia, co tutaj w ogóle jest. Liście nas bombardują, tak. bo właśnie w naszym studio mamy, po prostu. mamy... w naszym studio maszynę do robienia wiatru, co no. zapewne słychać. Mamy nawet jakiegoś ptaka, który skrzeczy. I mamy drzewa w nim, no. które zrzucają no, no na nas liście, bo nas najwyraźniej nie lubią. Ale mamy kosz, <głos> Tak ja też. Może nie taki nowoczesny, no ale jednak. Inny koncept. A gdzie jest zielony? Jak można Nie. robić zielone kosze, które jeszcze są przechylone? Co prawda pewno ktoś w niego kopnął i dlatego się przechylił. Ale Nie, jednak... Nie, go tak. Żeby to było takie urozmaicenie. W ogóle taka abstrakcja, żeby była bo w tym... Wie... W tym bo Wiesz, w studia. Sąd nas w tym momencie musi czekać. Nie. E, bo ja zazwyczaj się staram robić w miarę tematyczne jakieś e, podcasty, w... odcinki. Musimy znaleźć temat albo coś takiego, co no. pokieruje naszą rozmowę tak, żeby wydawało się innym, że jest jakiś temat przewodni, tak. jakaś mieć przewodnia. Poszukajmy jej pod liściem w tej rozmowie. I co? Pod liściem nie było. To, bo to nie był ten liść. Trzeba było wyciągnąć inny liść. Losujemy liść. <grym> Dobra. Kolejny bez tematyczny. Okej. Okay. O, na tym coś jest. Pajęczyna. Nie... <grym> bardzo w ogóle filozoficzny temat, jak dla mnie. Ja przyjechałem do Krakowa teraz, e, tak, już na studia w czwartek się pojawiłem w mieszkaniu, nikogo tam nie było przez, no, kilkanaście dni. No i w tym czasie kurz opadł troszkę, nie, na różne powierzchnie, no i pająk zamieszkał w łazience w wannie. No. I tak się zastanawiałem, czy może poczekać te parę dni i zostawić go dla Justyny, mojej współlokaturki, która bardzo lubi pająki e, i myszki różne takie w garyzonie e, i, i tak je bardzo lubi, że oznajmia swoją radość bardzo donośnym krzykiem, piskiem i takim radosnym ZABIJ TO! ZABIJ! To znaczy, no to wydaje, wydaje mi się, że większość dziewczyn właśnie ma taką sympatię do ty tego typu stworzonych. Pająki to są w ogóle na pierwszej liście. Żeby była taka lista, to pająki to by był numer jeden. To mi się przynajmniej tak wydaje. No ale Chociaż właśnie, konkurowałby to... z myszami. Nie, w moim przypadku to jednak raby byłby no, number one. Że jestem troszkę obrzydliwe, gadać kiedyś z ropuchami? Nie... No ja też. Różne rzeczy w życiu robiłem, ale z ropuchami nigdy nie gadałem. Trzeba znaleźć kogoś, kto gadał z ropuchami. Na pewno było to fascynujące. Właśnie znalazłem wczoraj taką osobę. O. Tylko nie pamiętam, co odpowiedziała. Co, no, chyba się rozmowa urwała w tym momencie i się przekierowała na inny temat, bo co się tam wydarzyło? Nie wiem, nieważne. W każdym razie ten pająk, bo o której mowa, no on sobie zbudował w, e, w wannie swoje takie pęczynowe mieszkanko. No i tak... Nie już Posprzątałem mieszkanie całe, to tak troszkę odkurzyłem, tak na, na tyle, na ile mi się chciało. I wieczorem, nie, tak myślę, że fajnie by było się umyć. Tak się patrzę na niego i mówię, hej pająk. Może mały prysznic. A on mówi: Nie! Nie chcę! Myłem się tydzień temu. Pająki nie dbają, zasadniczo, o zbyt bardzo oczystość. Najwyraźniej. No to mówię mu: No to przesuń się, no przykro mi, ale ja chcę się umyć. To jest moje mieszkanie. No jak stwierdziłaś sama, nie płaci czynszu. Hmm. No, Więc się co? nie usunął. Czyli został wyemendowany? No, spuściłem go w dół, Czemu? Jezus, spłukany. Wziąć i przenieść na parapet. Czemu? Biedne pająki giną. Może na to tylko, że nie płacą za mieszkanie. Po prostu... Ach. Zauważyłaś, jakie mamy zajebiste widoki Jak? z naszego studia. No właśnie widoki mamy tutaj super. Jest taki wielki billboard, taka wielgachna reklama. Domyście się czego! Oczywiście nie domyślajcie się. Przeczytaj. Albo nie, ty przeczytaj. Jednak nie, ja nie będę tego czytać. Nie, moje usta nie są godne tego mówić. Reklama prezerwatyw jest, taka wielgachna. To zmienia wszystko. To wszystko Jeden... zmienia. no Ja mogę to powiedzieć to tylko, to że zmieni. pani jest ładna. Moim zdaniem. Skromnym. Łaska trochę. Taka no. dwuwymiarowa. No. I bardzo duża. Ale może też przynośnie jest płaska, jest taka... Jej charakter też może jest płaski. Też jest olbrzymia. No. Mega. ma z 3 metry, jej sama twarz? Przynajmniej Wyobraźcie 4. sobie kobietę z 3-metrową twarzą. My ją widzimy właśnie coś strasznego. Tak do, dobrze, że jest daleko Właśnie. od nas. Właśnie. Ale w sumie ona się chowa za napisem kocham seks, nie lubię prezerwatyw, kocham skin. No. To jest cytat. Cytat, cytat, nie wiem, jak tak. Biesk w cudzysłowie. No, ale cudzysłowie jest żółty, a napis biały. A w ogóle to wszystko jest na czarnym tle. Nie przedstawiłaś się. An Dobrze, to, ja jestem, y, to jestem Gabrysia z podcastu. Gabrysia i szkoła katolicka, tak? Dobrze pierwszy, mówię? tak Pierwszy tak. odcinek podcastu. Tak. I w ogóle to była taka śmieszna historia, bo my ogólnie nie mieliśmy z sobą kontaktu, i potem znowu zobaczymy kontakt ze względu na taki jeden y, portal, ale nie będę wymieniać jego nazwy, gdyż, są, y, gdyż no, nie będę wymieniać. No, i tyle. I się spotkaliśmy. Jesteśmy tutaj nie siedzimy. Zasadniczo chodzi o to, że e, jak zapewne mówiłem w pierwszym odcinku swojego podcastu, ale nie pamiętam, co tam mówiłem, zresztą chyba tego nie przesłuchiwałem, tak na dobrą sprawę, ale, ale tam e, wystąpiłaś w tym odcinku, który dlatego, że się wbiłaś na imprezę urodzinową koleżanki, koleżanki tak? Tak, bo koleżanka koleżanki nie miała z kim iść i chciałam mnie zabrać i się wbiłam. No ale kole, nikogo nie znałaś nikogo nie znałaś, tak, nie? a tam było pełno ludzi po prostu nie było wcale tak dużo, ile było osób? pięć wtedy, kiedy wy tam byłyście? potem jeszcze przyszło parę ludzi, ale ale w każdym razie siedzimy sobie może ja wiem, ile Z 15 minut siedzieliśmy dłużej jeżeli chyba dłużej wydaje Ale się, że mi, mi się do kontekstu. No. Chodzi, chodzi mi o to, że, że z 15 minut siedzieliśmy y, jak od momentu kiedy wy przyszłyście y, i coś, coś wygadałaś się, że chodzisz do katolickiego liceum i od razu zaciągnąłem cię w ustronne miejsce I do pod kuchni. stołem. Tak? A, i... I został tak. zrobiony podcast. No i no, z, o, z, zwykłe takie spotkanie z jakimś y, ludziem na, na imprezie, któremu można było dać nagrywajką w twarz. Ale nie dostałam w twarz nagrywajką. Wtedy... Wiesz, jak to będzie słychać? Wtedy nie dostałam nagrywajką w twarz. Ale nie no. mogę powiedzieć, że teraz nie dostałam. Nie będę mówić, czy dostałam, czy nie dostałam. Domyślcie się sami. Tak było słychać. Takie wielkie... Hmm. Wkoda. Miał eee. być element zaskoczenia, no ale dobrze. Kontynuujmy. Straciłem wątek. Zaraz go odzyskam. To było coś o stole Aha, i aha właśnie, się. wiem, wiem. Wiem o co mi chodzi. No i, i kontakt się urwał, nie? No no, no, no, no tak Zdarzy po prostu. Się, no.. Że się urywa kontakt. Parę, parę. razy. Parę minut, parę minut ze sobą porozmawialiśmy. Raz się zobaczyliśmy. No i tyle. To wszystko. Zupełnie. I, i y, na Gumtree, to jest no, pewna pora, część słuchaczy kojarzy taki serwis z ogłoszeniami różnymi. No to. A jak nie kojarzycie, to na pewno idziecie teraz na internecie i wejdziecie, właśnie otwórzcie sobie nową kartę i wpiszcie Gumtree. No i tam, tam różne takie ogłoszenia są. I właśnie y, tak się złożyło, że. Rozpoznałaś po dwóch zdaniach, że ktoś jest podcasterem. Tak, mam taką niesamowitą zdolność w ogóle od dzieciństwa. Jak to możliwe? Ani słowa nie wspomniałem o żadnym podcaście, a ona rozpoznała, że. Aaa, ty masz podcast. Tak, bo właśnie ogólnie to jeszcze w moim dzieciństwie nie było internetu, ale ja już odnażyłam się taką umiejętnością, że potrafiłam włapać podcasterów po prostu. No, a tak naprawdę to y, widziałam y, e-mail i poznałam po e-mailu. Ale to nieważne jest. Mam taką zdolność po prostu. Oczywiście. No. Na przykład wiesz, że to drzewo nie jest podcasterem? Byś ja je rozpoznałam wtedy. A skąd wiesz, że to drzewo pod... nie jest podcasterem? Ja Bo nie myślałam, z jest... zdecydowaną większość podcasterów, w tym wszystkich podcasterów krakowskich chyba. No to ja jest nie taki, powiedziałam, że on. Tak niezależnych i ja wiem, że ona nie jest podcasterem. Bo ona jest tak niezależna, że jego niezależność wykracza po... poza Twoje granice wiedzy o niezależności. I po prostu, wiesz, ono może być, a może nie być. A ja pow nie powiem Ci, czy ono jest, czy nie jest. To jest mo moją słodką tajemnicą. W sumie może zawsze zostać. No. E, właśnie mam pomysł. Skoro jesteśmy niedaleko Kazimierza, Słyszałeś jakiś jeszcze podcastów? Nie, nie innych. słuchałam. Nie, nie słyszałeś słuchaj żadnych? W każdym razie ja wiem, e, przez przypadek się dowiedziałem parę tygodni temu, słuchając z archiwalnych odcinków takiego jednego mojego starego, ulubionego podcastu. E, gdzie mieszkał Człowiek, który odkrył przed nami świat podcastingu, Martin Lechowicz. Może go znasz z różnych e, piosenek na YouTube, takich prześmiewczo-filozoficzno-prześmiewczych. Nie studiuję jeszcze, no ale dobrze. Nie słucham. Wydaje mi się, że ludzie, którzy są na studiach, po prostu wydaje im się też niekiedy, że tego, że wszyscy o wszystkim wiedzą i wszyscy o wszystkim słyszeli. A ja nie słyszałam o, o nikim takim. Więc kontynuujmy to ja zazwyczaj nie wiem nic o popkulturze, ani takiej... Ale, ale skoro wiesz, co to jest podcast, słuchałaś najlepszego podcastu na świecie, czyli mojego. Zapewne tylko odcinku z samą sobą. Nieprawda, e... no ale dobrze, kontynuujmy. E... Ale, ale właśnie Martin Lechowicz tutaj gdzieś niedaleko mieszkał i oj, ja tam muszę wpaść i się popatrzeć na kamienice, które której powstawały tak wspaniałe podcasty, audycje i naprawdę taki kawał historii ważnej Czyli dla mojego życia. kiedyś opuścić swoje studio nowoczesne, nagraniowe i wyruszyć na Kazimierz. No to jest przecież tutaj zaraz, jak będziemy wracać w kierunku Ale centrum, no jednak trzeba opuścić zahaczyć. studio. Aczkolwiek adres pamiętam, ale nie wiem gdzie jest dokładnie ta ulica... A i tak, jak będziemy iść tutaj główną drogą przez Kazimierz, jedną z głównych ulic, no to powinniśmy minąć jakieś skrzyżowanie właśnie z Miodową. O. O, tak. I są już jakieś ciekawe opowieści o ja już, Ja widziałam ostatnio nie Pajączynie, tylko Pająka takiego ogromnego, takiego nie powiem, że słodkiego mi się wydawał słodki, gdyż niektórzy mają właśnie na swojej liście number one, właśnie taki, tego typu powiem, ale był ogromny, powiem wam po prostu taki wielki i w ogóle taki włochaty i po prostu miał takie swoje długie odnówa i po prostu... wyrywałaś mu po jednej nóżce i się patrzyłaś jak się zwija w konwulsjach. Nie, podziwiałam go z daleka. Nie byłam, nie, nie się podejść bliżej. A jakbyś się na ciebie rzucił, co byś zrobiła? On się tylko przytulić. Nie? No właśnie. Dlaczego miałby się na mnie już wrócić? No przytulić by się chciał. No to wiesz, o, o, to są raczej kulturalne pająki, więc wiesz, one się nie rzucają na ludzi. One raczej podchodzą po prostu. Ale nie, naprawdę. Po prostu podziw co do tego pająka. A z historii z pajęczyną niestety nie posiadam. Też właśnie nie. to jest taki głupi temat na wymyślenia historii jak. No... Choć mam, posiadam dużo pajęczyn w pokoju, co jest bardzo, co irytuje bardzo moich rodziców, szczególnie moją mamę. Ale może się od czasu do czasu irytować. No, tyle. A na pajęczynie, takiej lepkiej, takiej gęstej, można po powieszać różne rzeczy na ścianie. Ale na nie, ale do tak takiego rekordu nie doszłam. Ja mam jednak, wszystkie moje pajęki są bardzo małe. Nie, nie posiadam swojej kolekcji takiego dużego, jak ostatnio widziałam. Nie... A kojarzysz y, Spidermana, nie? Z no. filmów, komiksów różnych takich typów. To nie? to wiem, no. I kojarzysz, jak on wyglądał. I strzelał z nadgarstka, tak jakoś tam pańczą mm -hmm. siecią. Ej, przecież pająk sieć wyrzuca z odwłoka, tak? Ale Spiderman to nie był pająk, to był. Y, Daj, ej, y, czemu nie. Y, mężczyzna pająk. Czemu nie mógł srać na przykład pajęczyną? Wtedy byłoby bardziej pająkowato. Ale to nie. Nie, nie, nie jednak. Jest, nie, Moja wyobraźnia sięga tak daleko. ja jednak. Spiderman to jednak netgarski pajęczyna. Nie. Ale fajnie w ogóle skakał po tych wszystkich drzewach, po tych budynkach. Ciekawy. Ciekawie to wyglądało. Nie widziałem najnowszego Spidermana jeszcze. Ja też... Chciałem zobaczyć. Komiksów takich, tych klasycznych, też nie czytałem. Mój brat miał komiks ze Spidermanem. Pozdrawiam mojego brata, który na pewno nie będzie słać. Ale go pozdrawiam. Cześć. Wszyscy widzą, a Zasza, twój brat, jak machasz ręką. Tak. Ale Taak. to pomaga, gesty pomagają w mówieniu niesamowicie. Ogólnie ja do wszystkich macham ręką. Nawet A jak mnie nie widzą, to nie mam ręką. naprawdę słychać, jak się robi gesty mówiąc coś. Wtedy się mówi inaczej. Wiecie, co Chyba, teraz się... robię? <laughs> no tak. właśnie, to, to się domyślicie. Nie przy ludziach. <laughs> A właśnie, bo, bo jak, jak szliśmy do naszego studia, to minęliśmy jakiegoś gościa, który powiedział ci, że bardzo ładnie ci w tych okularach. Tak. Ja też mam do tego pana. To znaczy nie, domyślcie się co teraz zrobię. O! No. I to, to było, było bardzo miłe. To urocze, tak. No. Dlaczego nie powiedziałeś, że mam na przykład uwalony różnymi brudnymi rzeczami Polar? Tarzają ja się w nim wczoraj w nocy niestety ja nie mogę powiedzieć, że, że wcześniej się wczoraj w nocy tarzałam. Aczkolwiek bardzo bardzo miły był tam pan. I bardzo miło by było to, że, że tego żenu tak zaczepił. I tyle chciałam powiedzieć. Ogólnie nasze studio jest po prostu mega wypaśne, chcę wam powiedzieć. Coraz bardziej komfortowo się tu czuję. Brakuje piwa pszenicznego. Ciemną, ciemnej jakiejś pszenicy, które tak fajnie gasi pragnienie i tak łagodzi gardło idealnie do długich rozmów takich bardzo długich ale na niestety no, czas się powoli kończy do 20 minut dobijemy o, okej, okay. to teraz zrobię coś wam i y, powiedz, y, zgadnijcie co teraz zrobię do was okej, okay, skończyłam powtarzasz się Wiem, ale już dobiłem za 20 minut. Jesteś mało kreatywna. No cóż, zdarza się. Naprawdę. Ani się nie możesz równać z takim chociażby włamywaniem się do, do, e, do, do, do mieszkania do, zatrzaśniętego, bo do. chodzi o to, że czasem w życiu bywa tak, że zatrzasną się drzwi do mieszkania. W mieszkaniu nikogo nie ma i tych drzwi się nie da nijak otworzyć, bo klucz jest od strony wewnętrznej i... Aj, fatalna Ej, sytuacja. to jest do pajęczyny. Tak, człowiek-pająk. Dokładnie. No. Dokładnie. I co wtedy się robi? Zważywszy na to, że to jest kamienica w Krakowie, pośrodku Krakowa i to mieszkanie jest na trzecim piętrze, a piętra są tam bardzo wysokie naprawdę z 10 metrów z 10 metrów nad ziemią jak nic to co się wtedy wysokie? robi? wtedy idzie się do Pawła i u niego w pokoju się organizuje cały plan się wymyśla w jaki sposób wejść przez okno, które jest otwarte do tego mieszkania no w jaki sposób bierze się a o tym usłyszycie w następnym odcinku o. W każdym razie akcja My... się udała. Ale będziemy mieć napięcie? O. Nie było mnie do samego końca. Musiałem wyjść. To znaczy e, na końcowej zabawie. Mnie nie było. Jak już mieszkoń zostało otwarte. Nie umiem mówić w dalszym ciągu tak bez cięcia, bez żadnego montażu na tak pełne 20 minut, tak co do sekundy. Muszę wcześniej przemyśleć sobie jakiś temat, nie wiem, czasem zrobić jakieś punkciki, żeby o czymś nie zapomnieć. No i potem to wszystko fajnie tak wmontować. Ale, ale jak jest temat, jest łatwiej. A tak jak nie ma tematu, no to trzeba walić taką mową trawą, mową rzeką, Wisłą, leniwie płynącą, wściekiem właściwie. O, chociażby, żeby ostatnie sekundy wypełnić. I ostatnie słowo dla Ciebie. Cześć!